Zgarnąć do nich z gana, to moje marzenie Pierdolę konsekwencje, areszty i więzienie Jak siedzieć, to kurwa, za coś konkretnego sprzątnęłeś Psza, nie pierdolisz się kolego Lądujesz, areszcie, masz ich wszystkich w tupie Pierdolimy policję i trzymamy się w kupie To jest nasza siła, potęga, moc i chwała Każdy zeslam z atak nienawiścią do nich bała Kurwa, w mundurze, to nasz największy wróg Nienawidzę ich jak mogę i pluję im w mordę Ściągają cię z ulicy, oskarżają o zbrodnie Popychają cię po ścianę, obszukują kurtkę w wodnie ich uwadnie, wysukujesz te pluga Każdy taki pies to jebany pederasta Policja, policja nam dochucze. Bo policja to skurwiele i jebane pedały Nigdzie się nie ruszą kurwa bez policyjnej pały Uwielbiają napierdalać, poniżać, noturować Nigdzie przed tym gównym ścierbem nie możesz się schować Nad użycie władzy i poczucie siły Czy nikt nie powstrzyma tej policyjnej kiły? Policja, policja nam dokucza Być stróżem prawa to jest pomysł durny Pierdolne wszyscy razem policyjnej kurwy Być stróżem prawa to jest pomysł durny.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 Jak ci coś nie pasi, to cię zaraz obijemy Dostajesz po i bardzo cię boli. Lecz trzeba być twardzym i nie można się pierdolić Gdy policja to na kurystwo nadużywa swych praw Nie można stać bezczynnie, nie można się też bać Stróże porządku i praworządności Od ich poświęcenia wolą kurwa tylko kości Napierdalać oni lubią, pałka to ich atut Odpowiedzą za to kurwy, odpowiedzą za to Dlaczego ja, dlaczego ty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 Bo nie ma z nich pożytku, ale trzeba ich opłacać Bo wiedzą gdzie uderzyć, jak po dupie cię pomacać Mają swoje wtyki, szeregi konfidentów Taki wywiad na dzielnicy, siatka tajnych agentów Założysz z nimi spółę, albo puszczą cię z torbami Wszystkim dysponują, spieprzonymi rejestrami A jeśli któryś z nich jeszcze raz się przypierdoli Obiecuję kurwa wszystkim, że pozabijam gnoi że Masz o, pozabijam o tym, żeby móc, jak tylko no, w kwiatach odetnę Abym pomyśleć, że jest... Masz duko i pomyślać dzisiaj że, że pozabijam wnoi że pozabijam wnoi że pozabijam wnoi może o tym żeby móc na widok policjanta odetchnąć z ulgą i pomyśleć że nie statek jest czeka